Przeczytamy dalszy ciąg naszego rozważania z listu do Rzymian z 9 rozdziału od wiersza 9 do 18. Albowiem tak brzmi słowo obietnicy: Po oznaczonym czasie przyjdę i Sara będzie miała syna.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 a kogo chce przywodzi do zatwierdziłości W tym dziewiątym wierszu możemy widzieć nowo narodzenie. Człowieka, który otwiera swoje serce i y, otwiera się na łaskę Bożą. W oznaczonym czasie przyjdę i Sara będzie miała syna. Oczywiście to jest narodzenie dziecka, ale też jest narodzenie y, serca. I to Bóg sprawia że przychodzi zmiłowanie dla człowieka i że człowiek otwiera serce i odpowiada na to zmiłowanie lub nie odpowiada. Gdyby był na przykład sytuacja, kiedy by w moim życiu bym nie odpowiedział na to zmiłowanie Boże i powiedział Bogu nie, W tym momencie, kiedy On przemawiał do mojego serca, to czy drugi raz miał okazję, żeby zrobić to samo? I On mówi, że Bóg przemawia do człowieka dwa, trzy razy. A później koniec. Także Boże wybranie polega na tym, że Bóg przychodzi do człowieka, otwiera serce, chce do niego wejść, a jeżeli Ty odpowiesz nie, to nie wiadomo, czyż będziesz miał drugą szansę. W dalszym fragmencie Słowa Bożego nam się wydaje, że Faraon nie miał szansy, ale jednak Słowo Boże nam, kiedy czytamy o tym, on Bóg pokazuje, że Faraon miał szansę, a jednak tego nie skorzystał. Wielu, którzy, którzy było w Starym Testamencie, to świadomie, można powiedzieć, Bożą łaskę odrzucali. A czy dzisiaj yy, ludzie nie odrzucają Bożej łaski? Dzisiaj pytam młodego człowieka, który ma 20 lat, czy się boisz Boga? On powiada nie. Widzimy? Jakże wielka jest zatwardziałość serca, byle nie byłaby ta zatwardziałość pośród nas. Tak jak była we Zawie. Chciałem tak krótko powiedzieć ogólnie, Ten, te trzy rozdziały, które mamy teraz przed sobą można porównać do wyjaśnienia, które dawał ojciec tej przypowieści o synu marnotrawnym, starszemu synowi, dlaczego się należało ulitować nad tym młodszym, chociaż wszystko zmarnotrawił. A więc apostoł tutaj, jak gdyby w roli tego Ojca, wyjaśnia Żydom, e, dlaczego poganie zostali w ten sposób przyjęci i co teraz z tymi e, Żydami. A więc daje odpowiedź wierzącym Żydom, e, co z tymi obietnicami, które były dla Izraela, teraz, kiedy Żydzi nie uwierzyli. E, z drugiej strony oddaje, oddaje odpowiedź e, nie Żydom, e, Czy w takim razie, skoro Żydzi ukrzyżowali Chrystusa, to temat Izraela już jest na zawsze zamknięty? Są chrześcijanie, którzy tak właśnie myślą, że Izrael e, przestał istnieć dla Boga i już nigdy Bóg z nimi nie będzie miał nic wspólnego. E, I te trzy rozdziały tak by z, można streścić e, w ten sposób, że... W tym dziewiątym rozdziale, czyli który mamy przed sobą, podkreślona jest suwerenność Boga, że ci, którzy są nawróceni, są nawróceni dlatego, że to Bóg e, zadziałał w ich życiu, a więc suwerenny wybór Boga to tutaj się przewija i to będziemy teraz rozważać. E, dziesiąty rozdział e, podkreśla czy precyzuje przyczynę. Dla której Izrael nie przyjął Mesjasza i to tym właśnie jest grzech. Czy też to, że oni swoje własne usprawiedliwienie chcieli jak gdyby ustanowić. I jedenasty rozdział e, e, odpowiada na pytanie właściwie. E, to, że jaka jest konsekwencja tego zatwardziałości w serca Żydów, czyli nawrócenie pogan. Więc ostatecznie, że Bóg miał też jakiś plan, że to się tak, a nie inaczej dotoczyło. A więc mamy w tym, w tym urywku ważne odpowiedzi na ważne pytania. Jeśli możemy jeszcze wrócić do, na chwilę do Jakuba, czyli Izraela. Chodzi o to, że nie tylko to, że on był potomkiem Abrahama się liczyło, ale to, że on się na nowo narodził i wtedy dopiero stał się Izraelem. A więc kiedy jego ciało osłabło, kiedy on już zwątpił w swoje siły i prosił o łaskę, to wtedy stał się tym Izraelem. A jeśli mówimy o Abrahamie i tutaj tym jego synu obietnicy, czyli Izaaku, to wiemy, że nie wszystkie dzieci Abrahama liczą się jako dzieci obietnicy, chociaż przecież miał syna z Hagar. Chociaż po tym, jak Sara zmarła, miał następną żonę Keturę. Jeśli dobrze pamiętam, miał sześciu synów. Żaden z nich nie jest synem obietnicy. Potem miał jeszcze inne kobiety e, innych synów i o tym jest napisane, że wyprawił ich daleko na wschód od Izaaka. E, widzimy swoją drogą, że jest taka Boża część jego życia. Z drugiej strony jest po prostu człowiekiem. Ale ta, ta Boża część, czyli ten Wiara związana z narodzinami Izaaka jest szczególnie miła Bogu i właśnie potomkowie, duchowi potomkowie Abrahama tutaj się liczą, czyli potomkami Abrahama tak naprawdę są tylko ci, którzy mają wiarę Abrahama i to jest ważna rzecz w tym wszystkim, żeby to zauważyć. I to pochodzi od Boga. To jest coś, co właśnie widać w tych przykładach, które tu są wymieniane. Izaak miał wiarę. I tutaj ktoś może mieć jeszcze jakiś zarzut. No tak, ale Hagar no to inna matka. Ale jednak mamy przykład Izaaka i Rebeki. Wyjątkowe i bardzo dobre małżeństwo. I już tu nie ma problemu jakiejś, jakiegoś konkubinatu. Rebeka miała z jednym mężem dzieci, Izeakiem. A jednak widzimy znowu, że jeden, ten starszy, bardziej uprzywilejowany, jednak nie miał wiary. A ten młodszy, miał panować nad starszym. Co znowu było wbrew ludzkiemu porządkowi, ale jednak tu widzimy Boży wybór. I oparte to jest nie na tym, co oni zrobili, ale oparte jest to na wcześniejszym wyborze Boga. Więc podkreślona jest ta właśnie rzecz, że wiara wiąże się z suwerennym wyborem Boga. Czyli Bóg może zrobić to, co chce i nikt mu nie może powiedzieć, Mogłeś zrobić inaczej. On się nie musi nikogo pytać, a po drugie wszystko, co robi, jest dobre, nawet jeśli my tego nie widzimy. Na tym polega suwerenność. Robię to, co chcę i to jest zawsze bardzo dobre. E, I tak właśnie robi Bóg. Nikt nie może powiedzieć, no ale dlaczego nie Ezaf? Dlaczego on nie miał e, takiej możliwości jak Jakub? No, oczywiście, że miał, ale tego nie wybrał. E, I ten rozdział, czy ten fragment podkreśla nam cały czas, że to jest ta, ta niebieska linia, czyli coś, co Bóg, jaki Bóg miał plan, miał zamiar i go realizował właśnie wśród potomków Abrahama. Ale nie wszystkich urodzonych według ciała, ale tych, którzy mieli wiarę. Tutaj nie przypadkiem są przedstawione przykłady, które dotyczą właśnie Ezawa, Jakuba i faraona. I te słowa pisze Paweł, który sam też zatwardzał swoje serce i musiał być rzucony aż na ziemię przez blask z nieba. I gdyby wtedy powiedział, nie to miał wolność, żeby powiedzieć tak, miał wolność, żeby powiedzieć nie. Z łaski Bożej powiedział Bogu tak, bo tam było napomnienie. Nie możesz Pawle przeciw ościeniowi wjeżdżać. Podobnie na glebę na ziemię został przenośni rzucony faraon. I dopóki czarodzieje podrabiali, cuda Boże, to miał jakąś wymówkę, ale potem powiedzieli oni, to jest palec Boży i się wycofali, a Faraon brnął dalej. I tam jest bardzo ciekawe, jak czytamy, że Faraon właśnie zatwardził swoje serce, Faraon zatwardził swoje serce, a w pewnym momencie się zmienia i Pan zatwardził serce Faraona. I znowu Ezaf przehandlował swoje pierworodztwo i za miskę. I w hebrajczyków to jest pokazane, że to był jego całkowicie cielesny wybór. Więc te przykłady są tutaj nieprzypadkowe. I częsty błąd jest taki, że w chrześcijaństwie doktryna suwerenności Boga jest używana do tego, żeby uczynić Boga niesuwerennym. Czyli mówi mu się, że nie, nie, ty nie możesz dać wolności grzesznikowi, żeby się pojednał. A jednak Pan Jezus, jak przyszedł na ziemię, wzywał wszystkich do upamiętania. To można tak porównać, że Bóg daje wolność człowiekowi w tym, żeby z własnej woli i wyboru, gdy jest ogłoszona mu łaska, Mógł skorzystać, a teolodzy różnej maści mówią, nie, nie, ty jesteś suwerennym Bogiem i nie możesz y, tego zrobić. Ty jesteś suwerenny, ty wybierasz. I mamy w Efezjan na przykład pokazane, że Bóg wybrał nas przed założeniem świata, ale nigdzie w Słowie Bożym nie ma nawet pomysłu na to, że gdziekolwiek choć jeden człowiek został wybrany do piekła. To nie jest przypadek. My zostaliśmy wybrani przed założeniem świata i tam jest powiedziane w Chrystusie. Jeśli usuniemy w Chrystusie, wyjdzie nam całkowicie niebiblijny pomysł. I nie zapominajmy o tym. To jest przed założeniem świata w Chrystusie. Ten werset trzeba zawsze brać w całym kontekście, a nie wyrywając. Tak samo przykłady przywoływane przez pismo są nieprzypadkowe. Mamy taki fragment z Jakuba. Jeden z braci mi zwraca uwagę, że za często na niego się powołuje, ale on jest piękny. W tym przykładzie Jakuba, drugi rozdział. Tam mamy nieprzypadkiem Abrahama, który złożył swojego syna i Rahab, która zdradziła swój kraj jako przypadek, uczynków wiary. Tam nie mamy kogoś, kto spełniał uczciwie dziesięć przykazań, jak Korneliusz i w nagrodę usłyszał łaskę i się nawrócił. Tam jest pokazana cudzołożnica. Tam jest pokazany niedoszły morderca swojego jedynego syna. I to są przykłady, które Bóg specjalnie takie daje. Tu dał Ezawa, I tu dał faraona. W jednastym wierszu mamy postanowienie wybrania a w 12 mamy powołanie, które nam też i mówi tutaj to poprzedni rozdział 8, że Bóg właśnie nas powołał i wybrał. Ale jednak to wszystko zależy przede wszystkim od Boga i każdy z nas. Kiedy chodzi z Bogiem, to widzi, że Bóg okazał mi łaskę. Ja odpowiedziałem na tą łaskę tak. I ciągle teraz mogę mu dziękować za to, że jestem zbawiony. Jakub, który przeszedł drugą, dru, długą drogę życia, to jednak ten człowiek na koniec swojego życia powiedział krótki i zły był czas mojej pielgrzymki i nie dosięgnął dni y, życia moich przodków coś takiego powiedział także on przyznał się że krótki i zły a czy Ezaf coś takiego powiedział? że jego życie było złe? czy on kiedykolwiek w życiu usprawiedliwił się przed Bogiem i powiedział, że jego życie było złe? czy chociaż tutaj niewspomniany Ismael ale jednak w ósmym wierszu go widzimy to dzieci cielesne są dziećmi bożymi oczywiście tak. Zbyszek wspomniał też i inne dzieci Abrahama czy oni przyznali się do tego? ale jednak Izaak zrobił to widzimy, że człowiek ma od Boga dany dar zbawienia przez Pana Jezusa Chrystusa jeżeli to przyjmie, zbawiony, uratowany przypieczętowany, obmyty krwią i obdarzony Duchem Świętym czy zapieczętowany Duchem Świętym ale kiedy człowiek po prostu to odrzuci ze swojej własnej woli to tym samym ma otwarte nie niebo, ale piekło bo weźmy Judasza, który otrzymał wszystkie błogosławieństwa jakie tylko może człowiek otrzymać chodził z samym Panem Jezusem Chrystusem a mimo to wybrał drogę do piekła dlatego, że sam nad na, na, na swoim życiem yy, wziął ster kiedy rozmawiamy z różnymi ludźmi i oni tak starają nam się pokazać, że Bóg jest to, co powiedział Grzesiek, tym, że Bóg wybiera do piekła, to ja staram się zawsze odpowiedzieć im w sposób, który jest napisany od 19 wiersza. Kiedy my bierzemy na przykład daną rzecz i weźmy rolnika na przykład, który zasiewa na polu no zamiast gryki rozumiesz pomidory. I czy ktoś mu rozumie, rządzi na tym, co ma zrobić? Nie. Sieje i koniec. I czy będzie miał z tego coś, czy nie? Sieje. A czy Bóg nie ma prawa zrobić z nami, co mu się podoba? Czy może powiedzieć ziarnie, które może powiedzieć Bóg dał do tego, żeby wzrastało, nie, nie ma życia? Jest życie. Tak to jeden brat powiedział, miliony, yy, miliony nowych narodzin. A teraz okazało się, że co tak informacyjnie powiedzieć, że zrobili coś takiego, że w jednym worku jest na pół hektara i nawet policzone są, są ziarna. Na, yy, także, także wiemy, że, prostu, że wysiewając na pół hektara jest milion nowych narodzin. No i człowiek to robi, wysiewa i jest milion nowych narodzin. Czy Bóg nie ma prawa zrobić yy, tak z człowiekiem? Ma prawo. My oczywiście bierzemy tylko to, co Bóg nam daje do tego, żeby to zrobić. A Bóg sam, my jesteśmy własnością Bożą. Czy jesteśmy zbawieni, czy nie? Jesteśmy własnością Bożą. I żeśmy powinni po prostu Bogu oddać to, co Mu się należy. To znaczy posłuszeństwo. że wzejdzie. Bo nie wszystkie muszą zejść. To wiem jako słuchacz rozmów rolników. I dlaczego tak jest, że jedni się nawracają, a inni nie? Albo też dlatego, dlaczego jest tak, że Bóg nie zmusza do nawrócenia? Ponieważ Miłość jest sprawą wyboru. Ja kocham, Bóg chce. I nikt nie jest zmuszony do kochania. Aniołowie nie, były, nie byli zmuszeni, czy nie były zmuszone do miłowania Boga. Miały wybór. Ludzie także nie są zmuszeni do miłowania, dlatego mają wybór. Bóg mógłby w ten sposób człowieka stworzyć, żeby on nie miał wyjścia. Ale człowiek ma wybór, może kochać Jezusa lub nie, może kochać Boga lub nie. 13 wiersz oczywiście podkreśla tutaj tę Bożą stronę, Jakuba jednak umiłował, a Ezawa nie. Ale Ezaw przecież miał wybór, jak widzimy. Bóg nie jest niesprawiedliwy, czy nie był niesprawiedliwy, kiedy umiłował Jakuba, a wzgardził Ezabem. I to jest cytat z księgi Malachiasza. Jest to bardzo ciekawe, że około 1500 lat po tym, jak oni już umarli, to dopiero takie zdanie się pojawiło. Owszem, jest to w I Mojżeszowej, że starszy będzie służył młodszemu, czyli że Jakub będzie górą. E Ale jednak dopiero y, około 1500 lat później, kiedy już oni przeżyli swoje życie, dawno temu jest powiedziane, czy Ezaw nie był bratem Jakuba, mówi Pan. A ja jednak umiłowałem Jakuba. Ezawa zaś znienawidziłem. Podkreślony jest tutaj y, ten fakt y, y, wyboru Boga. Dlaczego? Właśnie z tego powodu, y, kiedy myślimy na temat Izraela, To co z tymi obietnicami, obietnicami danymi Izraelowi? Cały czas podkreślone jest to, to dotyczy tych, którzy naprawdę są Izraelami, Czyli naprawdę są e, ludźmi wiary, którzy naprawdę kochają Boga. To te obietnice ich dalej dotyczą. Nie dotyczą wszystkich, którzy zostali obrzydzani jako dzieci. I zaliczają się do potomków Abrahama, czy są obywatelami państwa Izrael więc dotyczy to ludzi wiary tych, którzy mają więź z Bogiem którzy są, tak jak ten wierzący Abraham, wierzący Izaak czy wierzący Jakub o tym właśnie mówimy i to usiłuje nam właśnie tutaj wyjaśnić apostoł który kocha swój lud i dąży do tego żeby właśnie oni miłowali Boga, tak jak ich a nie szczycili się tylko tym, że pochodzą z, tej, z tego szczególnego mm, narodu. 嗯 tutaj jest jeden przykład związany z Mojżeszem. Mówi bowiem do Mojżesza zmiłuję się nad kim się miłuję, a zlituję się nad kim się zlituję. I to też te słowa padły po tym, gdy już grzech został wykonany i sąd po postawieniu cielca. Te słowa zostały wypowiedziane Po tym, gdy właśnie zostali wytraceni ci, którzy opowiedzieli się przeciwko Bogu za bałwochwalstwem, a przeżyli ci, którzy po prostu zostali z tego sądu ocaleni. Więc co do zasady, sąd Boży ciąży na każdym z nas w momencie, kiedy popełnimy pierwszy grzech w swoim życiu. On oczywiście wyrasta z tego, że mamy skażoną naturę od Adama, I, y, ale ten grzech jest naszym, naszą, naszym wyborem. Nic nas nie usprawiedliwia. Te grzechy, które popełniamy każdego dnia, nie możemy sobie zrzucić na Adama y, ani na Ewę. To nie jest y, możliwe. To jest nasza odpowiedzialność. I te słowa y, z Księgi Hioba, które wypowiedział Elichu, właśnie pokazują, to jest 33 rozdział, który y, Ludwik wspomniał, że Bóg mówi raz i drugi, ale człowiek tego nie dostrzega. To jest 33 rozdział, 14 wiersz. I kończy się to y, taką dłuższą wypowiedzią, której właśnie Elichu wskazuje na to, że z każdym Bóg ma tego typu oddziaływanie i nikt przed Bogiem nie będzie miał żadnej wymówki, bo w dniu sądu Ta jedna lub dwie lub trzy takie sytuacje od Boga y, temu grzesznikowi będą przedstawione. <kým> Nebija vlastnosť, mám 59 Я <śś> для Ty bądź jesteś moją dla serca tych radością z rozwan kaśmierci już smucić nie będzie mnie żeже zbawionych duszą cieszą się na wiecznej wyżecie ucześniej godnej mej, swą mniejże niż mogę je tu znać, o bolsę żepaję i rody czystym jej piękno się zdobią ją, Bo serce tęskniło, чтоб śnął. Rozwonka świeci już, ślozić nie będzie mnie, że zbawionych dusz tam cieszą się. Jezus powołał mnie, zgodował miejsce w Są za mnie krew przejedną Boży mnie, ducha mi swego dał, na nim swój wieczny dział. Pamięca Panem w ślad podąża lat. Własności piękna jesteś mą. śmieszcios вже nie będzie mnie że ze znawionych dusz tam cieszą się naszym Ivanowi Paniego my to widzimy żeby też na